Wielka gra Dzień dobry, oto dzisiejsze tematy Ssaki Oceanii Wyprawy Napoleona Muzyka lat 60 Na dziś nie jest przewidziany Będzie najprawdopodobniej za cztery miesiące Nie Tylko Dla Orłów 4 lata ciągłej nauki Nie Tylko Dla Orłów. Z Zielonej Irlandii Z Wyspy za Morzami Henna z krajach Wspólnoty Europejskiej Nadaje Nie Tylko Dla Orłów Serdecznie witamy w 290 którymś tam podcaście czyli odcinek Dabliński dzisiaj. Zapowiadany był odcinek amerykański, który docyzelowany jeszcze nie jest do końca. No i taka dzisiaj troszeczkę zapchaj dziura. Dablińska dzisiaj, jak już wspomniałem, Dabliński podcast z parku na ulicy, w zasadzie na, na, na rogu ulicy Parnell, a ulicy, o nie wiem gdzie to jest. W każdym razie jest taki fajny park, który kiedyś był większy, no ale jedną czwartą tego parku zajęła budowa szkoły, przed którą właśnie tutaj siedzę. I szkoła jest bardzo ciekawa. Nowoczesny, ładny, taki trzypiętrowy budynek. A na dachu tego budynku boiska. Dlaczego nie? Żeby oszczędzać troszkę miejsca. Dwa boiska, bardzo ładne, jedno kryte, drugie z takimi wysokimi, wysokimi siatkami, pewnie po to, żeby, żeby po prostu dzieciaki sobie może wyszły na papierosa albo coś. W każdym, razie, w każdym razie tak to wygląda. Szkoła jest podstawowa. Obok szkoły jest park. Dzieciaki, może słychać, może nie, bawią się na huźdawkach. Zjeżdżalnie są, fajne sprężyny, fajna taka e, chatka, puchatka. No i wszystko to ładnie, bardzo ładnie wygląda. Dużo dzieciaków biega. A ja tutaj dla Was właśnie w słońcu, które wyszło poprzez z nad Islandii nagrywam podcast 290 któryś tam, czyli, czyli się dzieje ostatnio w Irlandii, ale dzieje się niestety na minus, bo i recesja dość mocna i problemy w związkach zawodowych i problemy z bankami dość bardzo poważne. Irlandia, która tygrysem celtyckim, wielkim była, teraz zamieniła się w kotka na płotka, którego nawet pies klawą nogą nie chce dotknąć. Jest Irlandia w dużej recesji. Bardzo wysoko kraj zaszedł, bardzo wysoko, bardzo wysoko kraj jakby awansował w rankingu inwestycji. No i z tego ogromnego, wysokiego pułapu, poziomu spadł, no nie tak jak tygrys jak kot na cztery łapy, ale w zasadzie rozpieprzył się, rozchlastał się i taki wyleniały leży na ulicy, taki potrącony przez samochód i troszkę nie wiadomo jak to tutaj wszystko będzie. Bo Irlandczycy, pomimo tego, że um, ktoś kiedyś mi napisał chyba w komentarzu do podcastu, że Irlandczycy nie są braniakami, czyli jak to się mówi po polsku takimi bistrzakami, troszeczkę jak Polacy, którzy potrafią sobie załatwić tutaj, i zakombinować. Irlandczycy jakby teraz obudzili się z ręką w nocniku i taką bardzo, bardzo mocną yy, może źle powiedziałem bardzo mocnym takim kacem, yy, bo w zasadzie te wszystkie pieniądze, które dostała Irlandia od Unii przez te ostatnie 15 lat, można powiedzieć, zostały przejedzone. No bo co z tego, że mamy ładne budynki i że mamy firmy, które tu troszeczkę inwestowały? Jakby nie ma dalej know-how. Dalej Irlandia jest prowincjonalnym krajem na, na rubieżach Europy. Tak jak powiedziałem, co z tego, że mamy ładne budynki ostatnio. Był jakiś taki, jak um, um, chciałem powiedzieć po angielsku, survey, czyli, czyli ankieta. Um, jest ponad 55 tysięcy pustych budynków w Irlandii, które stoi, w zasadzie mieszkań budynków. To, tego dokładnie nie chcę Wam tutaj mówić, ale, ale suma była strasznie ogromna. Czyli widać, co się działo. 55 tysięcy ludzi to jest, to jest ogrom, ogrom, 55 tysięcy. Um, niektórzy nawet mówili, że, że prawie 200 tysięcy, ale to mi się nie chce wierzyć, był ostatnio taki program, w zasadzie jest bardzo mało politycznych programów w Dublinie, w Irlandii, w irlandzkiej telewizji, jak już mówiłem, nieraz, nieraz, nieraz, każda, każda, wiadomość, każde wiadomości w Irlandii, w irlandzkich mediach zaczynają się od Crime Story, czyli kto kogo zabił, ale jest też ostatnio właśnie troszeczkę więcej wiadomości politycznych, jest taki program e, chyba James Brown, e, czyli taki talk show polityczny, wieczorny, kto mieszka w Irlandii ogląda RTE, czyli Irlandzką telewizję, ten wie. To jest chyba jeden z niewielu politycznych programów, które tutaj są. W ogóle jakby polityka ogólnie do momentu kryzysu prawie, prawie nie egzystowała w mediach, teraz troszeczkę z racji wiadomo jaki jest tego troszeczkę więcej. Ale, ale, ale dalej jedziemy z, jedziemy tu. Te... Mikrofon! Do you want to tell something? No. No? Make a play! Make a play. No, I'm still recording, you know. There's red light, so, yeah, your father is calling. Yeah, but how do you stop there now? No, I can't stop because I'm still recording yeah. right now. But it's just going to be on the radio now? No, no, no, tomorrow. What, me talking? Yeah. Yeah. don't talk! Yeah. We're going to be on the radio! RTE tomorrow. No. Is oh, it yeah. early? Yeah. Like, will it be videoed now? No, there is no video. There is only microphone, o only sounds. And the news? Sorry? And the news? Uh, no, no news. This is no news. This is. I'm talking about the school and the and the yeah. kids. Yeah, But and I'm the park. I'm school. Yeah. So much. Yeah. How old are you? I'm May. Oh. And, and you? I'm oh, Ah. I'm a Ah. I'm 9. Nice school. I like it. Okay, boys. What's the name of the school? Central? Um, Rutland Street. Street. Street and his is Rutland Street. Rutland Street. Street. Ah, Rutland Street, I'm yeah. Down, down, down. Ah. She's from my okay. school. Okay. Somebody say hello, we're gonna be on RTE. Okay. Say hello! Hello. No, hello. No, I'm just recording something for for the people. We're gonna be on RTE! Hmm. Okay, kids okay. I have to Can we listen to her? No, because uh, you you can visit tomorrow. Because I I, I'm still recording, so I have to talk about the kids and the, and the school. So, will you? You, you be here to tomorrow? Back tomorrow? Uh, here? Yeah. Uh, might be. Might oh, be. Yeah, because I want one of them. Okay. Record me, on will video. Yeah. Is it talking? Yeah, just talking. No video. Adam, say something. Adam. How do you Adam. find how how do you find Dublin? You know, today, do ever? It's nice. Um, I just go counting. And I coming into his house today probably Oh why? Oh maybe. Do you I want to go today. Do you have any yes. girlfriends? Yeah, only yeah, have oh, yeah, one. One? Oh. Just oh. one? He goes out. With oh. oh Okay. What's your name? Philip. Philip. Oh, Her name is Jessica, his name is Bodie. Brody. Brody. Brody. No, he's his. <laughs> <laughs> Alan. <laughs> yeah, I keep forgetting his name. Even oh. though he's just my best friend. Oh. And uh, I'm, I am Brody. Brody. Brody. Brody. Yeah, surprise name on the girl's name. Nice name. Thanks. And uh, the name of your girlfriend? I don't have one anymore. Uh, anymore? broke up with me. Broke up? Yeah, she broke up. Again? Was. And she broke okay. up with me. Okay. Okay, thank you. Boys I have to go I have to go <laughs> to na Krecik kibicem, czyli najnowsze wiadomości sportowe z Czeskiej Republiki. Rewni Polski, podcast z Czeskiej Republiki. www.420.mypodcast.com Ja to chciałem zacząć niekonwencjonalnie, gdyż w ogóle w na momencie. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, drodzy słuchacze. Tak. I tak. my. Witamy w kolejnym odcinku podcastu sportowego, um, nagrywanym z lekkim opóźnieniem. To nie pojedzie tak. Znaczy, tak naprawdę ja to tak, tak sobie myślę, że w sumie to... Oczywiście. Nie, to jest tak, ale na pewno... Nie. Jeżeli się sprawdzi, to pojedzie, jeżeli się nie sprawdzi, to po prostu nie pojedzie i już. Dzień dobry, żegnają się Przemek Kondraciuk, Michał Zawada, Marcin Magdziasz i pies kuterkarka. przez właśnie. Subiektywny podcast sportowy. Prosto z Düsseldorfu. Samosia.com My name is kwas. Za kwas! Takie i inne bzdury usłyszycie tylko w podcaście. Papa. Zakwas kafe Papacafe.pl Perspektywy podcast sportowy. Paki macie biegówki? Przydałyby e... się. No. No. Żeby się poruszać po mieście? A ty, błyskotliwy jest. <głosy> <głosy> no bo ja dzisiaj próbowałem samochód odkopać i nijak jak mi nie wyszło. Dobry dokaz śmiech. Szutka słowna. tak. <ścoughs> <ścoughs> <ścoughs> Dobrze, czy coś jeszcze mamy? Nie, co już wypiliśmy. Też. Woda też. Z czas kończyć, będziemy kończyć. Powoli czas kończyć. Się. Nie opowiem dowcipu. No tak, bez zupełnie. Subiektywny podcast sportowy. Słuchasz podcastu nie tylko dla orów. Zawsze byłem dobry we wkręcaniu ludzi w różne rzeczy. No tak, RTI to nie jest, nie będzie, ale dzieciaki, jak słyszeliście, ujknęły. No trochę mi przykro, że nie na warty, ale obiecałem im obiecałem im nagrać te ich e, rzeczy, bo jeszcze nagrywaliśmy troszeczkę przed chwilą, e, no żeby dali mi spokój troszeczkę, bo siedzą tu i warcz, walczą z huźdawkami, różnymi rzeczami, e, że nagram im to, co mówili na, na płycie. Hi. E, nagram im to, co mówili na płycie i będą mieli trzy e, kopie. Are you still there? Ok. E, so... E, Okej, okay. ja not talking, okej. Okay. Oh, no, no, no, no, you will fall. Okej. Okay. Dzieciaki próbują rozbroić mój holendersko-poznański rower. E, a ja cóż, e, dzieciaki tutaj mi ciągle hałasują, ale takie to nie są takie, że tak powiem, skumbaki e, dublińskie, tylko takie dzieciaki właśnie w wieku 5, 6, 7 lat i, i podstawowa szkoła. No i, i całkiem okej, okay, całkiem w porządku siedzą za mną, stoją za mną e, i podsłuchują, nie mówią nic. E, no i dalej wierzą, że będą w radio. I see you No i dzieciaki całkiem w porządku Jedna dziewczyna i dwóch chłopaków I małych I see you I see you no. No. No. See you See you next time See you tomorrow yeah. I leave the CDs over there I If you the Yeah Yes I know Just some I leave a five-hour of mine for me Oh Okay, okay. No for me Okay I know for... Two year old each Let me work, okay? Yeah Goodbye Two euro yeah. Each. yeah Bye, Bye. Tak to jest z dzieciakami, bardzo fajne dzieciaki, chociaż miałem wrażenie, że mogę mi troszeczkę na głowę wejść. So, o czym my mówiliśmy taki niespodziewany parkowy podcast z dzieciakami, widzicie, człowiek usiądzie w parku, mówiłem o ilanczykach, że nie są może za dużymi braniakami, ale są bardzo sympatycznymi ludźmi i da się z nimi właśnie fajnie pożartować i tak to jest, no ale wchodzą ci na głowę wchodzą ci na głowę, daj mu rękę weźmie ci całą nogę na przykład, jak już wspomniałem miał być dzisiaj amerykański podcast, takie reminiscencje wiosenne ale a propos mojego wyjazdu zeszłorocznego, mam już prawie skończony ten podcast, aczkolwiek nie zdążyłem go przesłuchać, czy wszystko jest okej, okay. no i na wtorek się nie wyrobiłem, a dzisiaj wiadomo wtorek, dzisiaj dokładnie wtorek, dzisiaj wtorek, czyli podcast nie tylko dla Orów zawsze musi się ukazać, zatem... Zatem witam dzisiejszych słuchaczy, tych, którzy dopiero teraz na przykład się włączyli. No i cóż, w najbliższym czasie prawdopodobnie spotkanie w Canterbury, chociaż różnie to bywa z tymi piłami, samolotami. Um, ja z mojej strony nie do końca jeszcze jestem przekonany, um, czy to będzie wylot, czy nie będzie. One, two, three, ICU. Dzieciaki ciągle mi to latają. Um, o czym ja to mówiłem? Aha, o Irlandczykach. No, aha, no no i tak to bywa. Irlandia, Irlandia, jak już wspomniałem, Irlandczycy obudzili się troszeczkę z ręką w nocniku, jakby przepili wszystko, co tutaj mieli, jakby zaczęli żyć na bardzo wysokim poziomie, samochody, wakacje, imprezy i różne takie rzeczy, a, a troszkę nie pomyśleli o tym, co w przyszłości, czyli... czyli... Mhm. Czyli dzieciaki ciągle. dzieciaki pod ławką się tam powinniście to słuchacze drodzy widzieć, ale że, z racji tego, że jest to podcast, to nie zobaczycie, ale dzieciaki siedzą mi pod ławką i jeden do drugiego mówi, żeby być cicho, bo powiedziałem im, żeby być cicho. To jest ah, yeah. okay? ok. Hide and Seek and Chasing Chasing, okay. Chasing Pirates It was a very nice song by by uh, uh, Snow Patrol. No. Snow Patrol The band Ok, bye, bye. bye, Obiecałem, jak już wspomniałem dzieciakom, płytę jutro, tutaj muszę w tym barku się pojawić i przynieść płyty. No, obiecałem, no. Wkręciłem ich trochę, żarty, ale no, jak to jest. Zapętlam się, zapętlam się i czas pomału kończyć. Dzisiejsze wejście, podcast 20-minutowy. No i cóż, byłem dzisiaj rowerem dawno, dawno, daleko, daleko, daleko stąd, czyli w dzielnicy Dundram, kto mieszka w Irlandii, w Dublinie ten dwie. Pojechałem gdzieś na rozmowę rowerową, na rozmowę pracowniczą rowerem. Oczywiście nie znalazłem rzeczonego miejsca, bo w Dublinie na przykład no, nie ma bardzo dobrego oznakowania domów. Domy są na przykład... Yy, nazywane, czyli na przykład Burlington House, albo, albo, albo jakiś tam Estate House, albo cokolwiek. Jakby nie ma numerów, tylko ulica jest nazywana domami. Dzieciaki mnie tutaj wciąż zacz za za za za zaczepiają. No i pojechałem, pojechałem na koniec świata. Jednego, jednej rozmowy nie znalazłem, drugą znalazłem i, i tak to wygląda. Ciągle, jak już wiecie, ciężko tutaj z pracą. Dzieciaki mnie pociągają wciąż. A ja cóż, a ja cóż, e, pomalutku Jennifer. Dzieciaki mi wciąż zatrzy, zatrzymują. Nie wiem, jak Wam się podobał mój tabliński akcent, z takim bardzo u. chyba bardziej mi się łatwiej mówi po irlandzku niż, niż po angielsku. Ostatnio zauważyłem, byłem gdzieś na rozmowie, to akurat na rozmowach a propos, a propos pracy. To... No. They messing. Yeah. They messing and playing. I have to finish with this. Ostatnio na rozmowie, jak byłem... E, no. Finished, yeah. no. Bye, bye. Again, bye, bye. Yy, na rozmowach zawsze się jakby skupiam i ten mój angielski jest ok ale tak w życiu w życiu osobistym jest to o wiele o wiele, o wiele inaczej i mój angielski ostatnio zauważyłem, że schodzi na psy, ale jestem dopisany po raz kolejny już na kurs portugalskiego um, już hiszpańskiego się uczyłem, teraz czas na portugalski, portugalskiego też się kiedyś uczyłem, no ale zaraz i tego, że chcę ten kraj tutejszy opuścić czas zacząć się uczyć innego języka, czyli portugalski portugalski, portugalski, nie portugalski brazylijski, więc jakby ktoś miał Jakieś, jakieś e, e, pomocnicze materiały do portugalskiego, to zapraszam. E, miałem ten podcast zacząć chyba tym, że zacząłem słuchać setnego odcinka, ostatnego odcinka podcast, podcastu mm, subiektywnego, sportowego. E, dzieciaki mnie wkurzają, zaczyna, już zaczynam iść. I'm finishing. Ok, tomorrow. Dziękuję bardzo. Nice doing business with you. Thank you. you too. be No, dzieciaki i No, zacząłem słuchać setnego odcinka, setnego odcinka podcastu subiektywnego sportowego i Naprawdę odcinek zasługuje na swoją jakby nazwę, czyli setny odcinek chłopacy Chłopacy. Chłopacy naprawdę, w tym wypadku szóstka ich nawet była, stworzyli całkiem udany i bardzo, bardzo, bardzo śmieszny odcinek. Taki z szampanem, taki e, urodzinowy, czyli, czyli w zasadzie nie urodzinowy, on to był setny, czyli jubieluszowy, co ja gadam odcinek i tak to wygląda. Dobra, to tyle na dzisiaj takiego gadania parkowego z dzieciakami, które mi no to przeszkadzały, ale całkiem fajnie to wyszło i do usłyszenia w następnym odcinku, mam nadzieję, we wtorek oczywiście będzie podcast amerykański, a co piątek wspomnienia podcastowe, czyli nie tylko dla orów z szuflady.